Cześć, audycja Kadr Ci w oko dzisiaj odcinek 57 naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Niedziela, dzisiaj słoneczna, wiosenna, taka fajna. Piękna. Siedzimy Daj, przy... przy oknie, w końcu kadr ci w okno. Dokładnie tak. Natomiast wczoraj, w dniu wczorajszym, czyli nie było to tak ładnie. Ale dalej było fajnie. Tak. tak, czyli w sobotę 24 marca byliśmy sobie w Krakowie, w mieście Grodzie Królów. No I, tak. Y i dużej ilości tramwajów naraz i, I krakowskiego, różnych tramwajów. krakowskiego festiwalu komiksowego, mhm. który, którego już siódma odsłona odbyła się, odbywa się wciąż, ponieważ my już w niedzielę wróciliśmy na naszą czarną ziemię, dokładnie natomiast tam rzeczy trwają w najlepsze, no niestety nie mogliśmy zostać na, na dzień drugi, ale opowiemy o tym, co widzieliśmy, słyszeliśmy i śmialiśmy się w dniu pierwszym. Dokładnie. Ty pierwszy raz byłeś tak długo w Krakowie. Tak, tak. było. na festiwalu. Drugi Krakowie. raz byłem na festiwalu w Krakowie, z czego pierwszy raz dwa lata temu, o, byłem chyba tylko do 16 jakoś, więc nie widziałeś tego nie widziałem punktu programu kulminacyjnego, który, który, który jest zdecydowanie Tak samo jak wrestling wspomniał. na Szlamfeście, tak samo bitwa komiksowa na krakowskim festiwalu komiksowym. Na długo mi zapadnie w pamięć, ale o tym sobie jeszcze pewnie porozmawiamy, mm -hmm. bo będziemy się chociaż starali chronologicznie do tego podejść. Tak jest. Więc wszystko zaczęło się rano. Tak, wstaliśmy. pojechaliśmy. E, szukaliśmy miejsca, to jest dramat zawsze. No niestety to... to... No, ale I, no, I nie no... wiem jak ten typ tym Volkswagenem przed nami wjechał na to miejsce, co ja sobie prawie oderwałem zderzak. Tak, wysokie kramiożniki powinny być likwidowane. Zdecydowanie. Natomiast jeśli chodzi o e, część komiksową to nie jechaliśmy tam sami. Nie jechaliśmy tam, nie jechaliśmy tam sami. Mamy kolegów wbrew pozorom, to, to mi wbrew pozorom e, towarzyszyli nam e, panowie z inicjatywy wydawniczej Celuloza, których tutaj pozdrawiamy. Jeszcze ich usłyszycie za e, minut parę naście być może. Mm. Po, po tym segmencie usłyszycie. Tak jest w rozpisce to już pewnie zauważyliście. No i przybyliśmy sobie takim wesołym... Może szczerze. powiesz, kto jest w tej inicjatywie celuloza, bo to... tak... No bo, bo ja pamiętam, myślisz. Że... No oczywiście Grzegorz Pawlak tak. i Daniel Gizicki. Dokładnie. I tutaj pozdrawiamy obu, obu panów. Serdecznie. Bardzo miło było. Dokładnie. Przyjechaliśmy na miejsce. Dostarczyliśmy, prawda, panów wydawców z celulozy na miejsce, więc mogli spokojnie handlować. No i co... Z... To co jest ogromną różnicą w stosunku do poprzedniej poprzednich edycji krakowskiego festiwalu to jest to że równolegle odbywała się konferencja naukowa Mity Dzisiaj tak się nazywała gdzie też w program były wplecione prelekcje festiwalowe m.in. Mhm. innymi ta moja śmieszna i to co jest właśnie tą największą różnicą to jest to że te prelekcje odbywały się w innym budynku. Nie było takiej sytuacji jak w ubiegłych latach, gdzie wchodziło się na tam jedno z wyższych pięter Arteteki, która wciąż jest bardzo fajnym miejscem, nic się nie zmienia. Ma bardzo wygodne miejsca do siedzenia. Dokładnie, aż, Testowaliśmy. Mo aż można zasnąć na nich. Raz, dwa. Trzy, cztery różne fotele testowaliśmy. Wszystkie, wszystkie, są, były wszystkie wygodne. są dobre. No. Polecam. W każdym razie y, konferencja naukowa mi dzisiaj odbywała się bardzo blisko, po, po drugiej stronie ulicy Rajskiej w siedzibie biblioteki. Tamtejszej? No. Najprawdopodobniej. Y, I to jest, to jest duża zmiana na plus, ponieważ właśnie nie trzeba było y, tych prelekcji Realizować w takim właśnie odgrodzonym jakimiś parawanikami zakątku, gdzie się mieściło 10 osób. Na krzyż, co prawda ta sala prelekcyjna też jakaś mega duża nie była, ale była wystarczająca jak najbardziej. Ale miała nagłośnienie. Tak, miała nagłośnienie, miała wszystkie fajne rzeczy, miała bardzo grzejący rzutnik. Och, to był, to był powiew lata, Och, dla, jak dla mnie wtedy. <głos> Ale, ale doceniam oczywiście za, za, za to, że cały sprzęt oczywiście na miejscu no, krakowski Festiwal Komiksu streamuje y, atrakcje, y, akurat prelekcje to tam może nie były. Prelekcje nie były streamowane natomiast z budynku artek i spotkania były, były streamowane. No i widzicie można, Łódź można, Poznań można, a wy jakoś nie umiecie. A w Krakowie ogarnęli Ale w, w Łodzi to jest zawsze coś, coś dziwnego. Tak samo jak Egmont dostał w końcu większą salę, to nie dostali mikrofonów, bo coś za coś. No, Ale to y, nie o Łodzi dzisiaj, więc y, w Krakowie y, właśnie to jest taka, taka różnica była w stosunku do ubiegłego roku, jak dla mnie bardzo na plus. Y, dzięki temu w tej RTTC było tak, można powiedzieć, troszeczkę luźniej. Ta, przy, dało się przejść. Tak, dało się przejść. Nie było aż takich, e, Znaczy wydaje mi się, że frekwencyjnie było podobnie jak w ubiegłych latach, ale nie, nie, ludzie się tak nie gnietli. To mhm. jest, jest właśnie bardzo du, dużą i fajną zmianą. Natomiast sama strefa targowa, tak to nazwijmy, chyba też była, znaczy na pewno była większa niż rok temu. No Te, Ja mam porównanie tylko do tak. tego, co było dwa lata temu i zdecydowanie była większa. Mhm. No i co my tam mieliśmy? komiksy tak dużo komiksów niespodzianka ale y, może tak, niektóre czarno białe tak ale tak powiedzmy tak mniej więcej po kolei co tam, co tam ciekawego się działo może zacznijmy od stawiska planety komiksów tak bo w sumie było pierwsze poprawy jak, tak, jak się wchodziło Było pierwsze poprawy i dowiedzieliśmy się że nasze koszulki podcastowe są fajne ale dowiedzieliśmy się także innej rzeczy o której już nawet. To czekaliśmy na oficjalną e, konferencję prasową. Na którą przybyły trzy osoby. Ten <grym> Tak jest. E, I dowiedzieliśmy się o nowej zapowiedzi wydawnictwa Planeta Komiksów, czyli o wydaniu oryginalnego kruka. Klasyka gotyku, ewentualnie klasyka gotyka, bo śmiesznie brzmi. E, i, I bardzo fajnie. Wydanie ma być 1.1 do amerykańskiego Twarda oprawa, nie tylko liczę, bez obwoluty. Nie obwoluty Be, bez obwoluty. Tak. Yy, I to jest bardzo fajna zapowiedź tutaj. Mm. Można było się przez moment spodziewać, że o, może będzie coś znowu Garta Enisa albo coś w ten Desen. I dobrze, coś, że nie jest. A tym znaczy, pomimo... ta, taka zapowiedź bardzo fajna. Ja, ja yy, yy, przed, przed nagraniem powiedzmy yy, wczoraj w zasadzie tam wspominałem, że myślałem, że będzie coś Enisa, ewentualnie Howarda czy Kina, a tymczasem tutaj niespodzianka, zaskoczenie, bardzo fajny tytuł. I yy, z tego co się dowiedzieliśmy, yy, planowana data publikacji to jest ATO. Tam nie podajmy, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie został podany jakiś konkretny tytuł, tylko raczej takie, gdzie, gdzie wydawnictwo by chciało to wydać, ale no, pewne rzeczy są problematyczne, dlatego nie do końca wiadomo, e, czy się uda. Tutaj chodzi o teksty piosenek, które są w komiksie, prawda? Tak, no i o te licencje, które tam są, tłumaczenie tego, bo to prawa należą do kogoś. Dokładnie, to jest skomplikowana dość sprawa. E, i... A jak. Dowiedzieliśmy się również na konferencji, część z osób, który, do których teksty należą, nie żyje. I, I prawa też, tam też przeszły dalej. Problem, no. Dokładnie i planowana cena pomiędzy to jest, 70, między 70 a 80. Za twardą oprawę, a nie jest to, jest to cieniutki, cieniutki komiks. komiks. Jest to naprawdę kawał, kawał wydawniczy. To kawał wydawniczy brzmi jak jakiś dowciw. Jest to naprawdę kawał komiksu do wydania. Mhm. To bardzo, bardzo fajna cena. Dokładnie i tutaj opuszczamy planetę komiksów. Udajemy się dalej. Pozdrawiamy. Tak do jest. zobaczenia. Tak jest. I co tam dalej ciekawego się działo. Słowoobraz. A Wytw czyli nie jedziemy dobra. No. No, wytwórnia obrazu przywiozła dwa komiksy. Tak. I jednym z nich było? Był y, Za późno by przebaczyć łamany przez Radar Wang. Dokładnie tak. Który jest tak. mega fajnie wydany. Bardzo mi się podoba że ma jedną okładkę z przodu a druga historia ma okładkę z tyłu. Tak i, i jest grzbiecik jest wszystko jest wszystko fajnie to fajnie to prezentuje się. Natomiast drugim komiksem jest Tyler Cross e, pierwszy tom i tutaj e, jeszcze nie wiemy, co, co, co myśleć o tym komiksie, gdyż go nie musimy, przy, musimy go dopiero przeczytać, ale no co tu dużo mówić, obaj wróciliśmy z Tylerem Crossem z Krakowa, więc no, wygląda, to, wygląda to ładnie. Mhm. Zobaczymy, co tam, co tam dalej. Co, Ej, kolejna rzecz, jeśli chodzi o to, tak mi się przypomniało, później mhm. to pewnie zapomnę, mhm. dlaczego warto jeździć na festiwal, bo oczywiście, że możecie sobie te komiksy kupić później, ale... W ten sposób tracicie opcję dostania bardzo fajnych rysografów w swoich o, tak, tak. zakupionych komiksikach. I też fajnych zakładeczek na przykład. Tak, dokładnie, zakładeczek. Po, pomiędzy tymi dwoma stoiskami, o których teraz wspomnieliśmy, była, była ta, celuloza. Tak, była ta sekcja zinowa. Bo nie tylko celuloza, ale też mydło tam, się tam I po drugiej tak, stronie, stronie warchlaki z anioł kształt. Tak, więc tych zinów było znowu dużo i znowu był problem. I ja wróciłem z Krakowa z czterema nowymi zinami. Ja nie byłem braku pieniędzy, trochę inaczej to obliczyłem. A jeszcze autostrada, no, kupia cztery i zdzieranie pieniędzy z ludzi. No, no tak, no. no już nie, nie wchodźmy. W Poza tym w te nie, nie ukrywam, mhm. że e, niedaleko Artteki odkryliśmy sklepik, który ma mój ukochany szkocki napój, czyli napój ranę ulubiony napój czyli irn bru i no musiałem sobie kupić irn bru bo no było okazja było dobre no ja tylko tak dopowiem, że ze względu na zmianę czasu i późny nasz powrót do domu spaliśmy bardzo krótko, więc przepraszamy za nasze wpadki językowe częstsze niż zwykle, najwyraźniej. Wracając do festiwalu. Tak, wracając do festiwalu, no zinów było bardzo dużo, hmm. bardzo rozbudowane stoisko mydła. O, i, i okazało się, że jednak Właśnie nie, nie chyba wszystko moż... było naszą wejście. E, chyba można powiedzieć, że mydła i przyjaciół. Bo, bo pojawiało się tam znacznie więcej tak, tak. zinów. No i to jest właśnie kolejna rzecz, która mnie zabolała tam. Znaczy kolejna, w zasadzie pierwsza rzecz, która mnie tam zabolała. Podszedłem pod stoisko mydła i chciałem wszystko. A też miałem ograniczony budżet. No właśnie, jak się okazało, no mydło albo nie było w ogóle, albo było w jakimś mega ograniczonym zakresie na szlamfeście obecne, chyba w ogóle. Nie, nie no, się możliwe, się oczy... że nie było. W Łodzi było. No, a tutaj się okazuje 10, 15 zinów i znowu dyszka, 15, 12, 8 i... I debecik. I debecik, i debecik. Było także wydawnictwo Sol Invictus, było, był Rafał Szłapa z Blairem, było wydawnictwo Kurz, była Mandioka, więc był sklep Atom Comics dla wielbicieli wydań zagranicznych, gdzie sobie odebraliśmy też zamówionka. Żywie. Ty, ty Żółwie, ja i i w ogóle. I jak animal. Nie Żółwie i Dumpatrol chyba. I coś jeszcze? Tak, tak, leży to tutaj teraz koło co tam mnie tam jeszcze jest? E, Paper Girls A, Paper Girls więc, no. więc trzy rzeczy, ja tam miałem troszeczkę więcej No ale e, nie mierzymy sobie ilości odebranych komiksów Po prostu e, Atom Komiks jest tam co roku Też, też e, fajnie, fajnie, że są mieli e, dwa pudełka ze szycikami O, właśnie jeszcze Sinestro sobie kupiłeś Tak, kupiłem Sinestro, bo miał wariant e, z Teen Titans Go i jest przecudowny to Potwierdzam, gdybyś tego nie wziął, ja bym go wziął i dodatkowo, co, co bardzo fajne, były osobno odłożone blanki. Mm -hmm, tak. 20 zł, sztuka. Same Marvele, No dobra, nie same Marvele, bo dwa razy były Gwiezdne Wojny. Kapitan Fazma i Rogue One było, ale głównie Marvela. No ale nie oszukujmy się, głównie Marvela. No bo bądź Rob... co bądź te Gwiezdne Wojny to też Marvele. Ty, stary, rzeczywiście. <śmiech> Czyli same. Ha, no tak. Otóż to no i oczywiście te blanki można było wykorzystywać później na spotkaniach na, w strefie autografów, gdzie większość twórców, chyba wszyscy może nawet obecni na krakowskim festiwalu, też się pojawiali. Ja mam, podpis, I bo, no, ja mam podpisy od twórców bośniackiego płaskiego psa. Niestety załapałem się tylko na podpisy, ale to i tak są tak cudowne podpisy, że warto było stać w tej kolejce. Bardzo fajnie była zorganizowana strefa autografów, Było opiekun strefy autografów, który nad, nad wszystkim czuwał, była, e, były jasne zasady, że możesz stać w jednej kolejce na raz i tyle. E, bez i, numerków, bez Bez kombinecji. numerków i po każdym spotkaniu autorzy są przez godzinę w strefie autografów i tyle. Przy czym tutaj akurat trzeba podkreślić, że no autorzy mogli zostawać dłużej. No jeśli, jeśli mogli. Właśnie no. autorzy bośniackiego płaskiego psa tam sobie przedłużyli zdaje się o 10 czy 15 minut. Za co też bardzo, bardzo duży plusik. W ogóle mega sympatyczni obaj panowie. Wtedy się narodził też w kolejce pomysł na crossovery pomiędzy amerykańskim a europejskim komiksem. Tak być może kiedyś dowiecie się więcej na ten temat. Jak zrobimy większą listę. Mhm. Natomiast właśnie strefa autografów bardzo fajna przejrzysta tylko że też oczywiście trzeba no nie można tego porównywać w żaden sposób do, do Łodzi. Ponieważ no, sam widziałeś ja byłem nie wiem, siódmy ósmy w kolejce. Kolejka za mną liczyła jeszcze cztery osoby więc to nie jest wiesz, taka wiesz, 1500 osób do gdzie wiesz chaos i w ogóle i, I wszyscy w oczekiwaniu, czy się załapią, czy się nie załapią i tak się załapywali. No, no ale fajne jest to, że można ogarnąć strefę autografów w sześciopunktowym regulaminie. Mhm. Be, bez prawda, losowania, kombinacji nocowania, koczowania i w ogóle tego typu rzeczy. No, ale też oczywiście właśnie trzeba pamiętać, że to, to są dwie imprezy o zupełnie różnych skalach. Natomiast jeszcze spotkania z, z twórcami byliśmy na paru. Tak. Na dwóch, trzech, na dwóch, trzech. Mniej więcej, między, między dwoma a trzema. Ja już, ja już w tym momencie miałem kryzys tożsamości, więc ja, mi tam u, umykały pewne rzeczy. Ponieważ Krzysiek hołduje swojej tradycji jeżdżenia na festiwale po nocce w robocie. Więc... No tak, no. ale to, to, jest, to jest już tradycja, więc nie można tego łamać no ale to jest taki drugą moją tradycją jest przysypianie już na, na stojąco przy, na spotkaniach z Łukaszem Kowalczukiem, nie wiem czemu tak się dzieje przecież one są ciekawe no. więc tak widzieliśmy właśnie spotkanie z Łukaszem Kowalczukiem widzieliśmy spotkanie z Marcinem Podolcem fragment spotkania z twórcami antologii Polish Pornographics ale to były tylko takie fragmenty już w zasadzie końcówkę tylko widzieliśmy no i później była ta bitwa komiksowa Mhm. Mhm. jeszcze byliśmy na takim e, spotkaniu e, odnośnie tego co się będzie działo w e, Łodzi Tak, tak. Adamem, ale nie możemy mówić z Adamem Radoniem tak. Tak, Tam, bo to my, była niespodzianka jak byliście na festiwalu to, to wie, mogliście zobaczyć to, to wiecie, a jak nie fajnych, byliście to nie wiecie, to, to, to nie wiecie. Na, natomiast nie było oczywiście e, zapowiedzi gości na mhm. Łódź natomiast był e, wstępny plakat Pokazany w festiwalu, był, był, był naprawdę był, wow. fajny, więc jak będzie dokończony, to już w ogóle kozak. A autorem plakatu jest Rafał Szłapa. Dokładnie. Czyli znany, znany wszystkim twórca Blera i człowiek, który zajmuje się wieloma rzeczami. Skąd on bierze na to czas, nikt nie wie. W każdym razie później się zaczęła bitwa komiksowa. No i bitwa komiksowa na początku troszeczkę się poczułem zawiedziony, gdy prowadzący, oczywiście w niezmienionym składzie Rafał, Rafał Kołsud, Artur Wabik i Michał Jankowski, którzy świetnie sobie radzą z prowadzeniem bit bitew komiksowych, no, ogłosili, że w tym roku będzie nie, osie, nie ośmioro uczestników, ale tylko czwórka. To chyba było związane z długością dyskusji o komiksie tak, erotycznym, tak. pornograficznym? Pornograficzna. No, która się faktycznie dość mocno przedłużyła, przynajmniej te, tak. Ale frekwencja na, na samej dyskusji była bardzo duża. Dokładnie, i, no i dyskusja. No i sama dyskusja była, trwała, bardzo... Bo była bardzo aktywna. No, ale, no i gdy okazało się, że będzie czworo uczestników, a nie, a nie ósemka, to tak przez moment mówię, M -m -m, to, to, to co, 15 minut i kończymy, i w sumie będzie do widzenia. To nie, ponad godzinka, bardzo fajnie spędzona godzinka. Jesteśmy fa fanami takiej młodej damy, która tam aktywnie się udzielała w, Vipa, w, w podawaniu festival. tematów, prawda? Do, do rysowania. No, jak co roku? Ona powinna mieć tak jak. Y Pamiętam, że jak powstał. Mhm. To jest ten potencjał, który ktoś powinien y ujarzmić. Tak, no, no zdecydowanie y, ta, ta młoda dziewczynka no już jest symbolem, jak dla mnie, bitew komiksowych. Niech ktoś z rysowników się zgłosi tam do niej, żeby narysować ten komiks o Jezusie porwanym przez kosmitów. Tak, zdecydowanie. To, to jest pod materiał na wielki hit. Natomiast sama bitwa komiksowa, no jak zwykle, bardzo, bardzo sympatycznie, bardzo zabawnie prowadzona. Czas, czas leciał y, bardzo szybko. Y, ta czwórka uczestników... Bo wysoki poziom zaprezentowała. Bardzo mi się podobało, podobały pomysły, które, które zostały po, podrzucane do poszczególnych tematów. Moim zdaniem. I to, że były praktycznie tego? pełnoprawne y, plansze komiksowe rysowane. Tak, rysowane w 5 minut dosłownie. Y, I powiem szczerze, że wygrała moja faworytka. Również. I było to związane, że, że siedzieliśmy za nią, więc to też jej tak, kibicowaliśmy. Tak, tak trzeba, jako jej prawa strona trzeba było kibicować, <śmiech> prawda? No i cóż, no i bitwa komiksowa, która na, naprawdę to jest, to jest taka wisienka na torcie tego festiwalu. Ja, ja się bardzo cieszę, że to już trzecia bitwa komiksowa, której byłem świadkiem i, i chcę więcej. I z pewnością w, w kolejnych latach. No, jeśli nie nastąpi jakieś trzęsienie ziemi i Artetyka się nie zapadnie, czy, czy coś w ten deseń to z największą przyjemnością. Ja to prędzej u nas by się stało niż z, z największą przyjemnością na kolejne bitwy komiksowe będę się stawiał jako widz. No i co? No i mi, miło wspominamy tę sobotę. Tak, bardzo, bardzo fajnie spędzona. Fajnie fajnie przeleciało. Fajnie też spotkać tych ludzi co zawsze. E, e, <grym> i. No warto jeździć na imprezy komiksowe. Możecie poznać fajnych ludzi, <grym> y, pogadać z fajnymi ludźmi, coś sobie przywieźć do domu, mm -hmm. również Dowiedzieć Tak, dowiedzieć się, się, tak, się, dowiedzieć się czegoś. Więc dostać e... piękne rysografy. Dokładnie, tak. Więc żałujcie, że nie byliście. Macie jeszcze tak. dzisiaj okazję, chociaż pewnie ten podcast pójdzie w Eter, gdy już dawno tak. będzie po ale, <grym> z, z, ale be, be, mamy nadzieję, że będzie okazja za rok. A... Jedyne, czego żałuję z dnia dzisiejszego, to tak naprawdę żałuję z dnia dzisiejszego, to Wie. dzisiaj jest spotkanie z twórcami Wilka i no, szkoda, no i szko szko tak, szkoda, że na nim nie szkoda, będę. Szkoda, że nie mogliśmy na nim być. Ale i tak wspominamy siódmy krakowski festiwal bardzo bardzo przyjemnie. Natomiast, natomiast teraz przejdziemy do krótkiej rozmowy, którą yy, nagraliśmy na miejscu z twórcami inicjatywy wydawniczej Celuloza. Dobra, jesteśmy na siódmym krakowskim festiwalu komiksowym. Naszymi gośćmi są Dan Wiedzicki i Grzegorz Pawlak. I od razu pierwsze pytanie do um ojców celulozy, czy jak jesteście zadowoleni z odbioru projektu dzisiaj na festiwalu, bo dzisiaj jest wasza premiera tak naprawdę. My jesteśmy zadowoleni. Nasze produkcje najnowsze sprzedały się w bardzo fajnej ilości. Spotkały się z dużym zainteresowaniem odwiedzających festiwal, także będziemy ten festiwal miło wspominać, bo to fajny, ponowny start naszego wydawnictwa. No, teraz czekamy na feedback. No, u nas na pewno się pojawi. E, jakiś feedback? Natomiast e, dzisiaj mogliśmy u Was zakupić Centrum Wszechświata i e, Nuartober. E, czego możemy się niedługo spodziewać od Was? Albo może nie niedługo, a najbliższych rzeczy, których możemy się spodziewać? E, no cóż, no, pracujemy z Grześkiem nad następnymi takimi historiami one-shotowymi. Jest też w Panach miniseria Mercy którą prawdopodobnie wydamy pod szyldem celulozy. E, to jest taki kryminalny komis, który się rozgrywa na obrzeżach Atlanty w Stanach. E, raczej będzie czarno-biały w formie zeszytów wydawany. No a oprócz tego e, w celulozie też będzie się ukazywać moja seria rysowana przez Krzyśka Małeckiego, czyli Postapu. Super, a powiedzcie nam tak może w dwóch, trzech zdaniach maksymalnie, czemu ludziom powinno zależeć na celulozie? Czemu warto się z nią zapoznać? Bo, no cóż, ja uważam, że jeżeli Polacy nie będą czytać i kupować polskich komiksów, to nikt inny tego nie zrobi. I, no, jeżeli chcemy mieć polskie komiksy, to muszą być one wspierane przez polskich czytelników. I, a... Warto się zapoznać z naszymi rzeczami, bo bardzo się staramy, jakie je robimy, robimy je najlepiej, jak umiemy, i uważamy, że wychodzą nam całkiem fajnie. I jeszcze mam pytanie na najbliższych złotych kurczakach w przyszłym roku. Której nagrody się spodziewacie i za co? Będzie nam bardzo miło, jeżeli dostaniemy przynajmniej nominację. I w sumie ostatnie pytanie, już trochę poza celulozowe znaczy chyba poza celulozowe. Mam pytanie do Ciebie, Grześku, o Wydział siódmy. Czy możesz coś więcej zdradzić o tym komiksie? No na pewno, że nie jest to celulozowy projekt. Realizuję go z Markiem Turkiem i z Tomaszem Kątnym, pomysłodawcami, scenarzystami i Marek Turek też jest kolorystą razem ze mną tej, tej serii. Czy będę dalej kolorował, to jeszcze zobaczymy. A jest to projekt, który rozgrywa się w czasach PRL-u, w latach 60 i opowiada o wydziale, który prawdopodobnie nigdy nie istniał w milicji, wydział siódmy, który zajmuje się paranormalnymi zjawiskami i historiami w PRL-owskiej rzeczywistości Polski. Super, kiedy możemy się spodziewać premiery? No mam nadzieję, że już wkrótce i to naprawdę dość blisko. Myślę... To... No fajnie by było, jakby to było na Warszawę. Dobra, no to na pewno będziemy oczekiwać z napięciem. Dzięki wam serdeczne za obecność na festiwalu i do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki wielkie. Dzięki wielkie. No to posłuchaliśmy, a teraz wracamy. Zrobimy taki szybki szpil do jednej pozycji, którą przywieźliśmy z Gdańska. Mhm. Natomiast większość rzeczy przywiezionej z Gdańska przywiezionych je rany mm -hmm. przypadki. Mm -hmm. e, większość Diedziela, rzeczy trudno. Przy... Wcześniej rano. No e, Jeszcze godzinę mi cofnęli. Czy dodali? Nie no krócej spałem to cofnęli nie nie dodali do, do przodu. Poszło. Dobrze Drugi ale to, to dzień będzie dłuższy to to samo plusy. Um, zrobimy pewnie jakiś specjalny odcinek bo rzeczy ze szlamfestu jest w opór. Tak i no cóż, po krakowskim festiwalu jeszcze parę do, do pan doszło, więc myślę, że będzie można jej dorzucić, więc tak, to jest oficjalna zapowiedź. Będzie special. Special. Zin ci w kiedyś, kiedyś będzie. Kiedyś tam. <śmiech> <śmiech> no, to musimy ogarnąć dokładnie tak, te tak, kwestie tak. techniczne. Jak wymyślimy jakąś fajną nazwę, to, to wtedy to nagramy, ale musimy to zrobić przed majem, bo... Znowu się zakopiemy w materiale. Dokładnie tak. Dobra, no, a jeśli chodzi o to, co przywieźliśmy ze Szlamfestu i jest dla nas bardzo ważne, to jest. Furkot. Tak! I furkot wydany przez. Karela Szeptuchę. Przez szeptuchę. Tutaj. Mm. Scenariusz Karel Max Atlanta. Panowie się znają, no. myślę, że bardzo dobrze. Więc to, to nie pierwsza ich kolaboracja. Dokładnie. Furkot jest wydany jako klasyczny zeszyt. I jak każdy szanujący się klasyczny zeszyt z tyłu ma zapowiedź czegoś, co jest bardzo ważne. Do tego dojdziemy na końcu, bo jest na ostatniej okładce. Mm -hmm. uh, Furkot, czyli bohater z serii bohaterowie kosmosu, uh, jest tym, czym Himen chciał być. Ale mu nie wyszło. Ale mu nie wyszło, ponieważ... No to jest wspaniały komiks, opowiada o kocie Furkocie, można powiedzieć który jest kosmicznym księciem i mieszkał na planecie, którą zamieszkiwały kosmiczne gołębie. Prawdopodobnie mógł być adoptowany. Tak, tak. No, no tutaj ten, tak jest w komiksie podane, że no nie, prawdopodobnie mógł być adoptowany. Prawdopodobnie mógł być adoptowany i zostaje podle zdradzony i ląduje na planecie. Teoretycznie nie zamieszkały, i przeżywa tam swoje super kosmiczne przygody. Co możesz krzychu powiedzieć o tym komiksie? No, mogę powiedzieć, że na przestrzeni tych 20 paru stron, ponieważ to jest chyba 24 strony, tam nie liczyłem dokładnie, dzieje się bardzo dużo i dzieje się dużo rzeczy, których bym się nigdy nie spodziewał, że się mogą dziać na łamach komiksu. No, ale jednak okazuje się, że mo można wymyślić postać, która się nazywa My name Is i to pasuje zdecydowanie do tej postaci. E można wymyślić y alternatywne sposoby na wykucie miecza. Tak, bardzo jest... nietypowe. Y co sądzisz o piosence przewodniej furkota? Z... Chciał chciałbym ją usłyszeć. Openingu. Chciałbym ją usłyszeć w formie takiego prawdziwie nagranego openingu, ponieważ przypuszczam, że to byłby <śmiech> kosmos, jeśli chodzi o openingi. E no. Z każdą kolejną stroną tego komiksu byłem zaskakiwany czymś. Albo mniejszą rzeczą, albo większą rzeczą, ale praktycznie no, na każdej stronie e, obaj twórcy pokazywali, że. że, że... Do, do, dobra, zostańmy przy, przy jednym twórcy, Dobrze. Okay? bo to Dobrze. żeby nie mylić osób, które nie znają okay. no Max jest, Atlant. Więc KRL na każdej stronie zaskakiwał czymś niespodziewanym i dla mnie mm, Lektura furkota to była po prostu taka dziesięciominutowa, bo nie oszukujmy się, to nie jest lektura na jakiś dłuższy okres czasu. Ja chyba 40 minut czytałem stary. No ale to. to, to, to pięć razy. To razy. Ja, właśnie, o pięć <grym> razy. O to, o to chodzi, że e, to jest rzecz, którą można przeczytać w 10 minut, ale później wracasz do tego drugi raz, trzeci raz, czwarty raz i za każdym razem bawisz się tak samo dobrze. My, my name is jest dla mnie po prostu bohaterem najlepszym ever i szkoda, że no dobra, być może jeszcze jakoś do niego wrócimy w kolejnych zeszytach. Oby tak było, no, no to jest strasznie dużo rzeczy, które mi się podobało, no, no kwestia rąk, tutaj nie będę chciał, nie, nie będę spoilerował. Nie, bo furkota możecie już kupić w Gildii i koniecznie to zróbcie, bo... Tak jak Karel sam zapowiedział na swoim profilu, to jest złoty kurczak w przyszłym roku. No i to jest już w tej chwili obecnej można powiedzieć, że tak, tak, to nie są słowa rzucane na wiatr. Bardzo mi się podoba to takie klasyczne podejście do tej zeszytówki w sensie takim, że mamy ten pin-up na środku, można tak, tak to nazwać, że jest właśnie ta zapowiedź z tyłu, to też jest niejako zapowiedź, reklama, o, ale, ale świetnie wykonana, no rysunkowo, rysunkowo to jest no, KRL, którego uwielbiamy. Dokładnie. Więc no. Super, super rzecz, ja absolutnie polecam, tak właśnie zauważyłem, że teraz ta ostatnia sekwencja, przypomnij tak. <śpomniałeś> sobie tutaj. Bo, bo tutaj nic nie zwalnia, w ogóle nie zwalnia akcja, przez cały komiks jesteś na najwyższych obrotach. Tak, I e. rzeczy, które tutaj się dzieją, to jest po prostu niesamowite. I jeśli jeś to jest ten, ten słynny plan krl do zostania <śmiech> polskim Disney'em i zbudowania Imperium, to szeptucha jest czymś, w co, w co bardzo wierzę. Zresztą, jak możecie sobie w reklamie zobaczyć, znaczy oczywiście polubcie też szeptuchę na Facebooku, bo dużo rzeczy można się stamtąd dowiedzieć. Mhm. Możecie też zakupić koszulki, które, no nie ukrywamy, oboje sobie przygarnęliśmy, mhm. przytuliliśmy, są bardzo fajne i mają fajną bawełnę. I przejdźmy do tego, z czym jest ta koszulka, bo to też, też tak, jest kosmissiera. Turbo lechiti, turbo czyli Tur zapowiedź. Um... Honor, odwaga, przygoda, dinozaura. I mamy wielkiego Chytobach lechita z, ze skrzydłami husarsko-smoczymi, powiedzmy. I z turbomieczem. I na koszulce ten miecz się świeci. Znaczy jest takiego jest mega taki złotka. Głośzący, no? no taki jest kosmos. To, to, jest, no, to jest super koszulka i mega fajna zapowiedź. Tutaj na kominie jest napisane wkrótce, ale coś tam gdzieś tam mogę usłyszeć, że latem już się coś ukaże, więc oh, czekamy. Natomiast furkota no, zdecydowanie warto sprawdzić. I no tak... i czekamy jeszcze teraz na, na figurki. Łukasz Kowalczuk wczoraj na festiwalu w Krakowie zdradził podstawę produkowania dobrych figurek. W sensie musi być dobry, zły, pojazd i baza. Bo inaczej się nie liczy. Dokładnie. I tutaj zdecydowanie czekamy na te, na te figurki. Tutaj to co jest właśnie na środku zeszytu pokazane, ta, ten projekt figurki. A on stał w Gdańsku. A to nie widziałem. Ojej. Może zbyt byłeś zajarany, ale stało. Okay. Natomiast jeśli chodzi o furkota na Gildi, to tutaj właśnie sobie sprawdzam. Do, w chwili, w której nagrywamy, dostępność 24 godziny, cena 25 zł, więc e, nie jest to jakiś... No dokładnie tyle, ile kosztował tak. na festiwalu, tylko tak. nie dostaniecie rysografu. He, he. E, nie jest to też moim zdaniem jakaś szczególnie wygórowana cena. Polecamy zdecydowanie. Tak, tak, tak. I no, od teraz chyba możemy założyć, jeśli turbo Lechici, e, podtrzymają poziom, o co się w sumie nie martwię, to wtedy mm, produkcje z szeptuchy dostaną taką magiczną pieczątkę od nas, które się nazywają mm, zawsze w ciemno, <gdzie>, gdzie nawet bez interesowania się o czym będzie, komiksy będą sprawdzane. E, Furkot dał mi e, mega dużo zabawy. Czytałem go w pociągu jak wracaliśmy z Gdańska. Tak, po plus stolik ze śmiechu. E, tak, ale nie komiks, bo go wtedy podnosiłem do góry. <grym> Dokładnie. Strasznie dobrze się bawiłem. Jest, jest taki jak powinien być e, i powinno być więcej takich komiksów i chciałbym, żeby kiedyś był po prostu dostępny w kioskach. Żeby mały gówniak mógł sobie iść tak jak my sobie zabajtlaszliśmy. I zobaczyć wystawiony. zauważyłeś, że te komiksy bardzo często były obok gazet erotycznych. Nie. <śmiech> <śmiech> Absolutnie nie wiem, o co ci chodzi. <śmiech> Komiks wystawiony na. Choć nie wiem, czy w tych czasach jeszcze to tak działa. No nieważne, chciałbym, żeby był łatwo dostępny, żeby, żeby, żeby furkota mogły kupić osoby z przypadku. Bo no nie ukrywajmy. Na gildi kupuje ktoś, kto, kto wie, że chce to kupić. Dokładnie tak. Mamy nadzieję, że będziecie chcieli to kupić. Dokładnie, świetna rzecz i trzymamy kciuki, gratulujemy Złotego Kurczaka w przyszłym roku. Polecamy. Tak szeptuchę, szeptuchę w ciemno. Tak jest. Natomiast przejdźmy sobie do kolejnych rzeczy. Na dzisiaj sobie zaplanowaliśmy, co zresztą pewnie już widzieliście w rozpisce całkiem dużo tych komiksów. No Akurat te ostatnie tygodnie, miesiące to jest taki okres wzmożonej aktywności nas jako kupujących, więc no, tutaj jest strasznie dużo rzeczy do których, o, o których chcielibyśmy coś powiedzieć no i zaczniemy może od Men Plus wydane przez wydawnictwo Team of Comics twórcą tego tegoż komiksu jest Andre Lima Araujo i o tym komiksie też możemy powiedzieć co nieco wspólnie, ponieważ przeczytaliśmy obaj i e, to jest historia dziejąca się w fikcyjnym Ollisipo City. Jest to alternatywna przyszłość, w której rządzi wyższa technologia. Natomiast e, człowiek i maszyna to, to jest, już są takie pojęcia coraz bardziej zlewające się, ponieważ większość ludzi e, ma jakieś mechaniczne części, czasem w bardzo dużej ilości. No i sama opowieść opowie opowieść opowiada. <śmiech> Komiks opowiada o e, specjalnej grupie policyjnej która wpada na trop pewnej dość niebezpiecznej intrygi która skupia się wokół właśnie androida który, któremu z pewnych powodów trochę się namieszało w oprogramowaniu i jest dość mocno niebezpieczne mhm. tak w ogromnym skrócie i bez większych spoilerów natomiast to co chyba oboje możemy powiedzieć o tym komiksie że jakby się tak nazywał Ghost in the Shell fanfiction, to też by się całkiem dobrze. No jest, jest bardzo dużo rzeczy podobnych do, do, do Ghosta. To, to co zauważyłeś pewnie, na wielu stronach wręcz są jakieś bezpośrednie odniesienia do, do twórcy Ghost in the Shell, i tutaj pewnie coś powszanie Masu Maneshiro czy, czy nie? Bo tutaj, tutaj na samym końcu zresztą jest, jest taki plakat, który bezpośrednio nawiązuje do twórcy. Zresztą tutaj tych nawiązań jest dużo więcej. Mamy też właśnie jakieś nawiązanie do multiple warheads imidżu, ale to już jest trudniejsze do wyłapania. Tych ty, ty, ty, ty nawiązań jest strasznie dużo. Tutaj o, na przykład nie Pokazuje do mikrofonu, jeśli wprost jest Ghost in the Shell mhm. na jednym plakacie. Obok jest Shiro Draws Comics Again, więc ty, tych nawiązań jest strasznie dużo. no i też właśnie Masamune. Masamune. I tutaj no, no, to jest taki swoisty hołd dla, dla twórcy Ghost in the Shell, I to widać na, każdej, tak, widać na każdym możliwym zakątku te, tego komicu. I moim małym problemem z Men Plus jest to, że jest strasznie nieoryginalny jest fajnym hołdem, ale nie dodaje nic od siebie. Tak jest takim... trochę takim fanfikiem, takim, który no trochę miał farta, że został wydany. Uh... Rozwiniłeś. Do, to znaczy dobrze się bawiłem przy komiksie, mhm. ale nic nie wniósł. I szczerze musiałem go sobie przeczytać teraz jeszcze raz, żeby przypomnieć sobie fabułę, uh, o co w nim bardziej chodziło niż bycie ghost Deszerem. I Znaczy największy problem, który z tym mam uważam, że jest paskudnie pokolorowany. Strasznie mi się kolory nie podobają. Wolałbym, żeby był czarno biały. No, ale w sensie de, jakieś nie, wiem, sztucznie to wygląda? Czy... Ta, znaczy tak wy, wygląda jak, jak uzupełnianie kolorów dla mnie. Bo tu tutaj akurat ładny kadra na twarz. A, mhm. a, ale większość nie wiem czy te takie różnice w kolorach czy może brak jakiegoś lepszego tuszu i cieniowania. Nie odpowiada mi bardzo kolorystycznie ten, ten komiks. Ej. Może to są takie gradienty, których ogólnie nie lubię? Tutaj za kolory nie odpowiada Akurat Andre Lima Araújo, tylko. Ojoj, Arsia mhm. Rozegar. No i to nie jest to nazwisko jakoś szczególnie mi znane, prawdę mówiąc, pierwsze, pierwsze słyszę. Ale, ale faktycznie też się zgodzę, że jeśli chodzi o kolory, to. to... Nie, nie wygląda jakoś to szczególnie najlepiej. Jestem ciekaw, czy to jest pierwszy komiks z wydawnictwa Titan, który się, który się pokazał w Polsce? Coś świta, może jakiś inny tytuł? Nieważne, ale Men Plus właśnie to jest to, jest to co i, i tutaj się zgadzamy absolutnie obaj. Jako historia, no spoko, jako taki fanfic do Ghost in the Shell, że jakby to była taka rzecz, która się gdzieś tam dzieje, dzieje w tym samym świecie, gdzieś tam na uboczu. No okej, okay, ale nic więcej. I dla takich fanów cyberpunku, bo to jest mocno, mocno cyberpunkowy komiks. No, no pewnie jest to coś fajnego. Natomiast jeżeli szukacie czegoś więcej, to w tym komiksie raczej tego nie znajdziecie. Podsumowałbym chyba ten komiks jako można, ale nie trzeba bo jest ok, nie jest to jakaś głupia historia, czy nie ma też w sobie jakichś takich błędów, kto, mhm. które mógłbym zarzucić, tylko jest miałka, jest nijaka. Nawet nie zaskakuje jakoś szczególnie mocno. prawda? Jest praktycznie od początku do końca idzie dość utartą ścieżką. No ale mimo tego, Jest że... jak taki film w piątek o 20 w telewizji. O, o właśnie, to, to jest też dobre porównanie, bo chciałem teraz powiedzieć, że to niby narzekamy teraz głównie, no ale tak naprawdę ja nie żałuję. Nie, nie, nie, ja to, to, nie, to też nie żałuję posiadania. Żałuję nie żałuję dwa razy ża przeczytania go tak naprawdę, no. ale uh, nie zawiedziecie się, jeśli go kupicie, natomiast jeśli na waszej liście jest coś innego przed na co bardziej się napalacie, no to chyba man może poczekać. Tak, tak. I tak bym właśnie to. Też... jest dobry komiks z biblioteki. O. Masz, masz bardzo fajne porównania dzisiaj. Ja nie, nie kontaktuję jeszcze na tyle, żeby takimi, takimi rzucać. Niemniej wydawnictwo Timów Comics tutaj jeszcze dodamy. No, wydanie jest takie całkiem, całkiem fajne. Miękka okładka. Z, jak to się nazywa? Ze skrzydełkami. No, dupne są skrzydełkami. Tak, dodatków tutaj akurat nie ma, są tylko okładki. okładki wydania. I na przykład kolory na okładkach mi się bardziej podobają. Niż w komiksie. Oprócz tej, ta, ta jest paskudna, to mi się nie podoba. <grym> Okej. Okay. No, może po prostu do, do okładek się twórcy e, bardziej przyłożyli. A kresu, tutaj, tutaj muszę powiedzieć, że. E, no, Sprawdziłem sobie kolorystę. W Marvelu wzi? kolorował trochę rzeczy. Mhm. Halka, Ironmana. Natomiast co do tych okładek, tutaj większość jest akurat e, autorstwa innych twórców niż, niż e, Andre Lima. E, Araujo? Bo rysunki są. To jest ten sam problem, który mam. E, z większością prac Franka Kwiteli. Mm -hmm. Nie lubię kolorów, które są na przykład yy, w all, yy, o, tak, all Tak? all -Star Superman? Mm -hmm, tak, tak, w all Superman yy, czy w Wii Free? Yy, no, w Wii Free mi się bardziej podoba niż w All-Starze, ale yy, jakby wydali Allstara w tej wersji, Noir, co DC teraz co jakiś czas wydaje? Coś spadło? No, no nieważne. Mm -hmm. To, to, to z chęcią bym przygarnął, bo naprawdę nie znoszę kolorów yy, u, u Franka Quiteliego. No i tutaj.. Jakby ten... żona Alreda kolorowała w stary w ciemno, ale. No i tutaj też jest właśnie taki, taki problem z tymi kolorami. No więc tak podsumowując można, ale nie trzeba. No i myślę, że z, ta, z taką myślą zostawiamy w was, jeśli chodzi o, o Plus. Ewentualnie, jeżeli byście chcieli, cena okładkowa 49 zł więc zapewne można go spokojnie dostać za trzy dyszki około. Więc nie za duży wydatek, ale i tak warto się najpierw zastanowić, czy nie chcecie czegoś bardziej i szybciej i mocniej i teraz. Przejdźmy do, Przejdźmy do kolejnej e, recenzji. Tutaj mamy Star Wars Legendy. Dziewczyna z rebelii oraz Zdławiona Nadzieja. To są ostatnie komiksy, które ukazały się w Dark Horse, zanim licencję na gwiezdno komiksy ogarnął sobie Marvel. I co mogę powiedzieć o tym komiksie? Jest tu komiks, który się nazywa 5 dni z Sithem, który opowiada o takiej trochę tajnej misji Lorda Vadera, na którą bierze jedną kobietę. I jest z jej perspektywy o tym, jak ona z, z, spędza z nim czas, co myślała o. Y, c, co myślała o, o. samym Lordzie Vaderze, jak to się zderzyło, gdy go faktycznie poznała. I to jest najlepsza historia w tym zbiorze, bo reszta jest słaba. Je, nie, jest, jest na, na, naprawdę słaba. Ten początek o jakiś. chciałem powiedzieć, kominiarza. Y, o. Mm, bardzo źle jest mi się wysłowić coś dzisiaj. Przepraszam was serdecznie za to. Mhm. Pierwsza historia o tej dziewczynie z Rebeli jest, jest, jest dość miałka. Nie podoba mi się też, jak jest narysowana, bo dziwne twarze są. Są naprawdę... Na nie, nie, niektórych kadrach sobie mi Co to jest? Co to w ogóle za flaber czy jakaś inna rzecz z gumy, którą można e, złączyć? E, z Dark Horse'em chyba jest mi przykro, że ich pierwszy komiks, który wydali... Ustawił im poprzeczkę e, tak wysoko że ciężko było to zakończyć. I po tylu latach wydanie ostatniego komiksu z, z serii Gwiezdnych Wojen musiało być kosmiczną presją. Mhm. E, dlatego uważam, że te pięć Nicite, które są w środku, są naprawdę e, godne uwagi. Są też fajnie narysowane, chociaż ogólnie komiksy ze Star Wars zawsze są do siebie podobne w jakiś sposób. Nie? Mhm. Coś tam od siebie jakoś bardzo odbiegało? Oprócz tych starych, no nie liczymy lat 70. No tak jak, jak tak sobie pomyślę, tylko że komiksy gwiezdnowojenne to jest dla mnie no e, raczej, raczej tyle, co się ukazywało w Polsce w ramach Star Wars Comics, tego pierwszego Star Wars Comics, więc e, no, więc tak, tak średnio, no, ale, mhm. ale muszę powiedzieć, że faktycznie bardzo dużo komiksów gwiezdnowojennych, jeśli chodzi o rysunki, to jest... E, no, legendarna John Dursema i, i, i twórcy, którzy w jakiś, w jakiś sposób ją przypominają, jej, jej styl. I to jest, być może takim wyjątkiem jest Star Wars, które pisał Brian Wood. Mhm. Tam pierwsze, pierwsze pięć zeszytów, zdaje się, rysował Carlos Dianda i on jest taki dość, dość charakterystyczny, ale, ale faktycznie strasznie, strasznie duża ilość komiksów Gwiezdnowojnych, które znam. Jest zbliżona do siebie graficznie. Z, zarazem nie jest to jakaś szczególnie duża ilość. Z ogółu no to jest zbliżona graficznie. No, mhm. no bo w tym albumie e, mamy właśnie dziewczynę z rebelii, a w, bo to jest połączenie dwóch albumów. Na Zdławioną Nadzieję e, składały się Pięć Dni z Sidem, które są naprawdę spoko, to były dwa zeszyty oryginalnie. Tam gdzie umierają e, droidy, też dwa zeszyty oryginalnie i sztuka złego biznesu. I ona była wydana na Dzień Darmowego Komiksu w 2015 roku. E, całkiem fajna jest, e, całkiem fajnie i zgrabnie wyjaśniające jest posłowie autorstwa e, Jacka Drewnowskiego. Fajnie by było, gdyby częściej się ukazywały dobre posłowie. E, znaczy dobrze, że to są posłowie, bo najgorzej, jak masz tekst przed i on zdradza fabułę, i myślę, No, pięknie. Tak, tak. To się, to się zdarza. To, to, to się zdarza. Dla fanów Gwiezdnych Wojen na pewno i tak to kupiliście. Nie oszukujmy się. N nie oszukujmy się dla mnie, jako takiego niedzielnego fana Gwiezdnych Wojen, że o, lubię postacie, lubię sobie coś o tym poczytać. To, o co pytałem Was w podcaście i dziękuję Wam serdecznie za odpowiedzi, co było warte przeczytania, bo te tytuły sobie sprawdziłem i naprawdę się dobrze bawiłem. Spróbowałem z tym. Jedna, ta, ta jedna historia jest naprawdę super, ale tom za 60 zł dla jednej historii... Nie, no nie może dla, fanu, dla fanów tak, natomiast dla niedzielnych fanów... Jeśli lubicie komiksy, na pewno ktoś w waszym otoczeniu jest wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, to sobie pożyczyć od niego. Mhm. Bo no, tylko ta jedna się broni dla mnie. Reszta jest... A, Hmm. Natomiast sama, sam cykl Star Wars Legendy, bo to jest e, z tego cyklu, to, hmm. no, ma dużo lepsze, prawda, odsłony. E, ich tutaj z tego co widzę było, było, było strasz, strasznie dużo, no ja... nie mieli mi, naprawdę było i Karmazynowe Imperium, które sobie na, na, nadgoniłem i A, widmowe więzienie, tak bardzo no, fajne, Mara Jade ręka Imperatora też sobie nadrobiłem, też mi się podobało tutaj w tym w tym wydaniu legend jest opis, że w przygotowaniu jest Darth Vader i 9 zamachowiec oraz inwazja uchodźcy. Heh. Nikt mi to nie mówi. Coś słyszałem o tym Darth Vader i 9 zamachowiec. No zobaczymy. Zobaczymy. Dokładnie, tak. Tak czy siak. O, no, kolejna rzecz z gwiezdnego. Info. Cieszę się, że w ogóle te legendy wychodzą. Y, jako nadrabianie tego. To jest już nieistniejące uniwersum, prawda? Mm -hmm. To już jest niekanoniczne. <śmiech> nie, nie, niekanoniczne. Nic nie warte. Do, można sprawdzić, ale tak naprawdę mm, dwuzeszytowa e, historia 5 dni z sitem, no nie ratuje całości. Mo mogło być lepiej moim zdaniem. Natomiast ja chciałbym opowiedzieć o komiksie, który został <śmiech> wydany, <wydrupało>. do góry, <śmiech> wydany do góry nogami. <śmiech> e, Czekałem, czekałem długo i się wreszcie doczekałem. Pierwszy tom Dragon Ball Super wydany przez wydawnictwo JPF w standardzie mangowym, czyli od prawej do lewej czytane, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, jak to działa. I przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o animację Dragon Ball Super, to bardzo, bardzo ciężko mi to szło, ale już, już powoli zbliżam się do tych finałowych odcinków. I, i cieszę się, że to oglądam. Pomimo tego, jak ciężko mi to idzie momentami, no okazuje się, że jednak jako 15 jako 15-letniemu strzelowi Dragon Ball się jakoś lepiej oglądało niż, niż teraz, no ale podobało mi się to na tyle, że gdy tylko JPF ogłosił wydanie Dragon Ball Super, no to ja już wiedziałem, że sobie zamówię, że sobie kupię i jak dużym, jak dużym prawdopodobnie, jak dużym dużą popularnością ten, ten tomik się cieszy. Niech świadczy fakt, że gdy zamawiałem Dragon Ball Super tą pierwszy w sklepie Gildi, to zamawiałem od razu cztery kopie. Dla mnie i dla trzech totalnie niemangowych, a nie, tym bardziej niekomiksowych kolegów, którzy są absolutnie dużymi, wielkimi fanami Dragon Balla, więc chcieli też mieć magę i z tego co wiem przy tomach drugim i kolejnym też będę sobie po cztery, nie sobie, będę po cztery sztuki zamawiał natomiast e, przechodząc już do samego e, do samej mangi scenariusz Akira Toriyama oczywiście, natomiast ilustracje to, e, to już nie jest mistrz, e, mistrz Akira tylko e, Toyota Row. Najprawdopodobniej jakiś, jakiś uczeń, jakiś asystent, czy, czy nie wiem, namaszczony następca. I y, rysunkowo widać, że y, Toyota Row y, stara się y, naśladować styl Toriyamy, ale też jednocześnie w wielu miejscach. Jest to dostrzegalne, że to jednak jest inna osoba, nie, nie przeszkadza mi to w żaden sposób, ponieważ graficznie no, jest spójność, ale tutaj znowu wychodzi ten, ten problem z mangami, który mam i ja i, i Andrzej z tego co mi wiadomo też, czyli na nazwiskach nie grają roli rysunki i tak wyglądają tak samo. O, w większości, <laughs> w, oczywiście pod, w dopóki skrócie, tak, tak dopóki tak mówisz, nie, nie trafiasz na, na postać, yy, przepraszam, na pozycję, która faktycznie się różni. Dokładnie. I jest ci głupio, że zawsze mówisz, że wyglądają tak samo. Ale komiksy z Gwiezdnych Wiel wyglądają tak samo, więc to nie jest tak, że tylko w jednym miejscu to się powtarza. Dokładnie. Natomiast o czym jest Dragon Ball Super? Jest to naturalna kontynuacja mangi. Tak samo jak serial, no, ignorujemy istnienie GT. Zresztą wiele osób już zrobiło coś takiego, że ignorowało GT. No i mamy kontrowersyjna wypowiedź. Ja tam lubiłem GT. Ja też lubiłem GT, ja tylko mówię, że dużo osób uznało, że to nigdy nie istniało. Mm. Nie, przyznasz, że odbiegało dość mocno. od. Tak, ten, odbiegało, ten... ale moją ulubioną serią z Dragon Ball'a był Dragon Ball, Aha. bo była trochę fajniejsza historia niż ciągłe bicie się po ryjach. Nie mówię, że nie lubiłem Zen, nie, nie, nie, nie oszukujmy się, mhm. A, ale przynajmniej coś, coś działo i było znacznie bardziej zabawne. I... Może mniej dużyzn nawet miało? Nikt nie robił wersji Dragon Ball Kai. Natomiast Dragon Ball ZK istnieje i tak ma No <gry> Natomiast jeśli chodzi o Dragon Ball Super, no to historia rozpoczyna się w momencie, jakieś kilka miesięcy po walce z Buu No i Goku to już zostałem nauczony przez moich właśnie fanatycznych kolegów żeby pod żadnym pozorem nie mówić songo więc nie będę mówił songo więc go, Goku go, Goku żyje sobie spokojnie jako farmer nie do końca się w tym odnajduje ale też od czasu do czasu sobie trenuje generalnie, generalnie życie idzie jemu i pozostałym bohaterom Dragon Ball'a jakoś tak spokojnie i sielankowo aż wreszcie pojawia się Bóg Zniszczenia E, Piwus w wersji mangowej w wersji e, anime to był birus i m, ja i tak muszę bronić tutaj tłumacza, ponieważ e, Piwus brzmi i tak zdecydowanie lepiej niż te fanowskie napisy, które widziałem oglądając e, jeden z odcinków e, nie, to była ta pełnometrażówka e, tak, tak Battle of the Ghost, gdzie e, m, był wielki browarek i moment, w którym je, jego służący mówi pokłoń się przed wielkim browarkiem jest dla mnie wciąż koszmarem sednym w nocy. Natomiast pojawia się bóg zniszczenia Lord Pivus. Szuka tak zwanego super sajanina Boga. Myśli, że znajdzie go na ziemi. Okazuje się, że no nie do końca to jest jeszcze poziom, który z Goku czy Vegeta osiągnęli. Natomiast wokół tego zaczyna się budować cała, cała głębsza intryga, która oczywiście prowadzi do kolejnego pojedynku. Kolejnych pojedynków w końcu zaczyna się też kolejny turniej, więc wszystko, czego mamy w, Dra w Dragon Ballu, mamy także i tutaj w, no w standardowym Dragon Ballu, czyli Smocze Kule, też szukanie ich. Pojawiają się jakieś nowe poziomy mocy. Właśnie mamy... Mm, Goku, który osiąga tam poziom, prawda, niebieskowłosy, i tam gdzieś jeszcze po, po drodze inne, inne poziomy się pojawiają. I jako manga, powiem szczerze, jest, jestem troszeczkę zawiedziony lekturą tego sztomu. Tego, tego, tego, Głównie z powodu tego, że jeżeli oglądaliście właśnie Battle of the Ghost, czy od, odcinkowe anime, to zobaczycie, jak bardzo manga jest okrojona względem tego, co się działo na małym ekranie. Mianowicie, Battle of the Ghost jest tutaj sprowadzone do, ja wiem, 40 stron i strasznie dużo wątków zostało wycięte, teraz tak się do końca upewniam, no to jest 60 stron, tak naprawdę, cała ta dwugodzinna animacja została strasznie mocno spłaszczona. Jest parę takich momentów w tej manze, które no, słuchajcie, gdzieś tam po drodze były jeszcze takie i takie wydarzenia, i osoby, które faktycznie się tym Dragon strasznie mocno jarają, to wiedzą, że to jest jakieś ciche nawiązanie do te, takiego filmu, czy takiego filmu, które gdzieś tam po drodze się, się, się działy. Tylko, no, właśnie słabe jest to, że nie ma tutaj tego w Madze prawie w ogóle. I, i jest, to, jest to dla mnie pewien zawód, bo, bo spodziewałem się jednak troszeczkę lepszego potraktowania tematu. Natomiast to, co mi się strasznie podoba w Dragon Ball Super, to jest to, że twórcy chyba idą, chyba podkreślam, idą w taką świadomą parodię i jest tutaj pa parę takich momentów, bo wydaje mi się, że Dragon Ball, jest to jakiś pomysł na Dragon Balla, gdzie nie jest to aż tak mega poważne, jak, jak było momentami przy, przy Komurczaku przy czy przy Buu, Natomiast jest tutaj właśnie dużo takich momentów dość zabawnych. Że... Jest to taka fajna równowaga, której tak, mi właśnie tak. brakowało pomiędzy biciem ryjów, a, a taką historią i i zabawą, która się pojawiała w pierwszej nie, nie serii. Nie wiem, czy to będzie uznane za jakiś mega duży spoiler, czy, czy nie, ale jest tutaj. Jak coś to nie słuchajcie teraz. Tak, jest strasznie dużo momentów, w których twórcy śmieją się z tego, że Goku jest idiotą. I to jest po prostu wprost pokazane. Ale to jest nie jedno, stary żaden spoiler. Tak jest, jest wprost pokazane, że, że Akira Toriyama no, jest absolutnie świadomy tego, że jego główny bohater jest po prostu głupi. I, i, i to pokazuje. Jest parę takich momentów autoironicznych wręcz, gdzie na przykład są przygotowania do kolejnego turnieju i Vegeta mówi, że chce, aby każdy przeszedł test na inteligencję, ponieważ on nie ma zamiaru się tłuc z głupkami, po czym wskutek tego testu prawie połowę swojej drużyny wyeliminował z turnieju, więc, więc no, jest, jest parę właśnie takich momentów, gdzie twórcy, twórcy trochę sami się śmieją z, z własnych postaci, ale robią to w taki fajny, fajny, pozytywny sposób. Jest tutaj też parę momentów, których nie kojarzę z anime, ale to też może to wynikać z mojej kiepskiej pamięci, więc jest tutaj zarówno coś czego nie było w anime ale też widać wyraźnie że są, są rzeczy które zostały absolutnie pominięte względem animowanego żeby nie powiedzieć kreskówkowego oryginału i tutaj no, no, jest to rzecz którą można wyłapać bez problemu jeżeli znacie Dragon Ball Super w wersji serialowej. No a jeżeli nie znacie z jakiegoś powodu i po prostu chcecie sięgnąć po, po anime, no to najprawdopodobniej tego nawet nie, nie przeuważycie i będziecie się dobrze bawić, ponieważ to jest wciąż ten Dragon Ball, którego, e, który, no, w którym się chyba wszyscy zakochaliśmy te naście lat temu, gdy, gdy leciał na RTL7, prawda? To tak się wtedy ta stacja nazywała. Tak. Więc... A tam był tak dobry blok z animacją. Tak, więc strasznie, strasznie fajnie uechta to nostalgię. Jest to całkiem niezła historia. Ciekawy jestem tego, w jaki sposób się rozwinie, jak bardzo się będzie różnić od, względem tego, co widziałem w wersji animowanej. No i, no i co? No i myślę, że warto. I to jest wydawane jako kwart. Tak, tak. Kolejne tomy mają się ukazywać mniej więcej co trzy miesiące. E, wydanie no, standardowe, fajne. E, jest m, Przede wszystkim jest, e, jest, zgodne, jest zgodne z tym, co było w pierwszej serii z Jest ta sama wysokość. E, jest właśnie podobny, podobny grzbiecik. E, cena okładkowa to jest tam, zdaje się, 18,90, więc mhm. chy, chyba jedna z tańszych mank. Do, dostępnych do, na rynku. No i myślę, że warto. Myślę, że warto. Mimo wszystko. Mimo tego, że y, ci hardkorowi fani tam zauważą pewne minusy, ale i, i tak uważam, że, że warto. Najważniejsze jest dobrze się bawić. Mm -hmm. Natomiast, teraz, takim powiedzmy, tematem naszego odcinka, tak? mm -hmm. ja Do tego już przechodzimy, dobra. Dokładnie. Jest to, czy mm. drugie tomy sobie dają radę więc omówimy parę mm, kolejnych tomów mhm. komiksów. Parę, parę drugich tomów komiksów. Dokładnie, żeby zobaczyć po prostu, czy wszystko jest z nimi ok. Czy po tym, jak oceniliśmy tomy pierwsze, czy tomy drugie są równie dobre, lepsze, gorsze, mhm. to ja się zaraz przekonamy generalnie geneza tego tematu, powiedzmy, jest taka, że no bardzo dużo osób, podejrzewam, że część z Was także no, z kojarzy taką zależność, że pierwszy tom najczęściej jest takim wprowadzeniem do danego świata, danej historii, danych bohaterów, natomiast od drugiego tomu zaczyna się ta jazda, tak zwana. No i właśnie e, z mamy. Z tym różnie bywa, bo czasem tak, jest tak, cza czasem że. Czasem to się udaje, a czasem się okazuje, że pierwszy tom był po prostu najlepszy. Albo na odwrót, bo na hmm. przykład bardzo, co, co już wspominaliśmy wielokrotnie, hmm. dobrze, że w Polsce skalp wyszedł w podwójnych wydaniach. Po pierwszy tom skalpu jest taki, że ja jak przeczytałem go po angielsku odstawiłem serię na 5 lat e, praktycznie. Hmm. No bo uznałem, no może kiedyś, bo, bo mnie nie porwała. Tak no. samo było 100 naboi dokładnie. Po pierwszym tomie, a, no nie na 5 lat, a, a, a, ale ale też inne rzeczy były na przodzie. Eee, czy chociażby rzecz, która tutaj na odwrót działa. Eee, w Nowym 52 mm -hmm. pierwszy tom Detective Comics. Był sobie, był, był, był, był. był. Końcówka z... Eee, sorry, jeśli tego nie czytaliście. Eee, końcówka z twarzą Jokera przybitą do ściany. Już se. Wow. Nieźle. A później taki szajs. Nie żeby ten pierwszy tom był jakiś wybitny, ale tak, miał, ale ta ale końcówka zrobiła wiesz, tak, z, z, momenty. Z, zrobiła takiego cliffhangera, że chciałeś sięgnąć po następny tom i to była pułapka, bo Okazało się później, że to Snyder wymyślił ten motyw z twarzą, bo był mu potrzebny do Jokera. Dokładnie tak, a sam Tony Daniel i jego następcy tam nic wielkiego nie wskurali. Dokładnie. Więc to, to też, też było słabe. Mhm. No i właśnie dzisiaj sobie przygotowaliśmy z tego, co widzę, cztery. No ja tam być może jeszcze wspomnę na, na szybko o piątym komiksie, właśnie, który wszystkie są tomami drugimi i yy, sprawdzimy sobie, jak sobie poradziły względem kontynu względem tomów premierową. Mm -hmm. No więc co tu masz? Uh, ja mam drugi tom Supermana z DC Odrodzenia. Tom się nazywa Pierwsze Próby Superboja i na okładce mam Batmana, żeby się lepiej sprzedał. E, natomiast tak, scenariusz e, to jest Tomasi, Peter J. Tomasi, więc już jest spoko, bo, bo Peter J. Tomasi bardzo, bardzo fajny jest równym scenarzystą dla mnie. Ma swoje znaczne wzloty, i bardzo dobre serie napisał jedną chyba z moich. Teraz sprawdźmy czy ja nie pomylę scenarzysty. Mhm. E... Czarnego Adama Dark Ages to jest yy, Tomasi. Ja to nie wiem to muszę sprawdzić. To zaraz to sprawdzimy ale to, to był to był świetny komiks. E... Mógł się po prostu Krzychu rozładować dlatego, okay. dlatego ci powerbank nie działa. E... <śmiech> tak a wracając. Mhm. E... Jest, jest równym scenarzystą. Pisze co najmniej poprawnie, a czasem mu się zdarzają naprawdę, naprawdę duże perełki. Rysowników to tu jest od groma, bo jest Patrick Gleason, Doug Monkey. Coś, coś było nie tak chyba z Monkey? Czy z Vanskiwerem, Któryś tam dostał... Van, po, po, Van dostał po Jamie Mendoza, Mick Gray... Puch. Tomasz, e, Black Adama no. i Dog Monkey zresztą rysował. Mm -hmm. e, jeśli nie czytaliście e, Dark Age. Black Adam The Dark Age jest świetnym komiksem, który pokazuje jak dobrą postacią, którą DC sobie zrobił, e, jest, jest Black Adam. Sześć numerów, tak? Sześć. Mm -hmm, tak. Nie wiem czy da się to dostać inaczej niż w cyfrze. Zaraz sprawdzę. Poszukajcie sobie, bo, bo warto. Natomiast jeśli chodzi o samego e, Supermana, pierwsze próby Superboya, tutaj właśnie e, prym wiedzie Superboy e, i jest fajna historia właśnie o, o dorastaniu, o tym jakby przedstawieniu Supersynów, bo się trochę e, przenika z Damianem, e, Wayne'em. E, jest strasznie dużo onomatopei w tym komiksie. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Jeszcze nie jak jest, w jednym kadrze masz łam, muł od badkrowy, splacz masz jedną z fajniejszych onomatopei jakie widziałem na seryjne kopnięcia komuś na klatę, jak na niego skaczesz, czyli fakita, fakita, fakita bardzo mi się podoba i znam się, czy to jest onomatopeia, jeśli jest, to jest najgłupsza ze wszystkich na świecie czyli kółko graniasta graniasty. Okej. Okay. Ale, znaczy, ale no wyjaśnienie po prostu mamy onomatopeję, gdzie jest napisane Kółko, kółko Nie <laughs> To nie jest, jest symbol, po prostu jest napis. Tak. narysowane jest. Narysowane standardowo. To te komiksy też specjalnie o, o, od siebie nie odstają. Jak raz widzieliście, co, co Glison i Manki narysowali, to już w sumie tak zostaje. Ale jest to równy poziom, wszystko jest czytelnie, kadry są e, fajnie zaplanowane, bardzo mi się podoba, że Superman jako ten ojciec jest tutaj e, pokazany zawsze poważnie, tak dostojnie, e, natomiast nie zmienia to faktu, że w następnym kadrze Superboy ma całą twarz napchaną hamburgerem na, na, na przykład i jest fajny taki kontrast właśnie e, ojcowsko-synowski -syn tutaj czy ich uczucia jak są na ro rollercoasterze. Też bardzo fajnie mimika jest przedstawiona. Przy samym komiksie dobrze się bawiłem. Ta pierwsza historia, nasze miasteczko bardzo, bardzo fajna, właśnie pokazująca tą taką bardziej ludzką stronę Supermana, Supermana jako ojca, co jest bardzo fajnie rozwijane w komiksie z odrodzenia. Szczerze uważam, że chyba jeśli chcielibyście jedną serię z odrodzenia czy też, to chyba powinien to być Superman, bo, bo jest bardzo udane. chociaż przy zielonej latarni też bardzo dobrze się bawiłem. O, pojawia się też Frankenstein, co jest fajne, bo kiedyś jak były ten Frankensteins and Agents of Shade, of Shade też była całkiem udaną serią próbującą zrobić nieudolnego Hellboya, ale... Ale to Jeff Lemire pisał. Więc nie mogło być źle. Nie, nie mogło. Zwłaszcza być. w tamtych czasach, kiedy Jeff Lemire o, jeszcze wtedy nie popełnił jakiejś słabej serii. Mhm. Tak. Ale wracając do Supermana, jestem zadowolony z tego jak, jak wygląda drugi tom. Po pierwszym tomie dalej będę kontynuował czytanie tej serii. Mhm. Warto sprawdzić, cieszę się z tego, że znaleziono w końcu po tylu latach sposób przedstawienia szerszej publiczności ludzi, że da się lubić Supermana, że to nie jest ten, ten wielki, niezniszczalny typ i wszystkie komiksy o nim są dokładnie takie same, że go biją, ale on mu oddaje mocniej. Mhm. I o, Jeśli chodzi o komiksy z Supermanem, moje ulubione to w sumie były miniserie. Bo to był Secret Origin uh, Jeffa Jonesa. to było Secret Identity. Bardzo dużo tego Secret. Uh, secret uh, Identity, uh, karta. Biusika. dziękuję. Uh, tak, no to, to, to były moi, moje ulubione uh, dwie. Ten Superman for All Seasons, który się pojawił w Polsce, też był ciekawy, ale Tim Sale gorysował, więc jestem nieobiektywny, zdecydowanie, mm -hmm. jeśli chodzi o ten komiks. Mm, natomiast z takich ciągłych serii to chyba od czasów Jonsa, jak pisał e, ostatniego syna Kryptona. Kryptonu? E, oraz Brajniak czy e, inne, tak. inne, inne bardzo fajne historie. No. no to to był ostatni taki dobry run e, po tym jak wszyscy fajni Supermana zostali wydymani przez Straczyńskiego, który naobiecywał w 700 numerze nie wiadomo czego aż w końcu uznał. Jednak nie umiem robić tej serii to sobie i i mega dziwne rzeczy się stały z Supermanem, a ten upadek chyba się zaczął od, od tego, jak zakończono nowy krypton. Tak, nowy krypton był mega dobrą historią. Za ale końcówka... samo zakończenie nowego kryptonu było paskudnie złe, ale, ale sam pomysł i tak, większość no... jego wykonania było. Now, nowy krypton się fajnie, fajnie czytało. tak. Ta, mhm. Oglądaliśmy się, tak, kurczę, w końcu coś fajnego i. I nagle taki wypierd na końcu był. Warto się zapoznać z tomem drugim, pierwsze próby Superboya. Nie zawiedziecie się, jest fajna mieszanka właśnie tych pojedynczych historii, gdzie, gdzie mamy bardziej ludzkiego Supermana. Co nie zmienia faktu, że również pojawia się wyrywanie zębu, oh boże, języka jakimś jaszczurą wielkie goryle, ludzie bez nogi. Czego chcieć więcej? Jest Batman. Je, je, jest też Batman, jest Frankenstein, który pomaga rozwikłać jedną rzecz. Bardzo fajna była ta okładka z numerem, gdzie się pojawia Frankenstein, jak ma to S na klacie takie wszyte. Mm -hmm. Tak ta samo okładka 11 kiedy jest Damian i Superboy i jakby ich cieniem jest Batman i Superman. No Naprawdę fajny komiks taki do poczytania. Nic wielkiego nie zmieni wam życia, nie zapamiętacie go na zawsze, ale myślę, że zapamiętacie całą serię jako jedną z bardziej udanych serii Supermana. Cieszę się, że to Masi ją dostał mhm. do pisania. Okej. Okay. Natomiast ja chciałbym krócej, myślę, przejść do wydawnictwa Non-Stop Comics i drugi tom Giant Days. O pierwszym, to, Spokoj, dalej. O, o, pier, o pierwszym tomie zdaje się wspominaliśmy w podcaście. Właśnie nie jestem do końca pewien czy to było w podcaście, czy, czy gdzieś indziej się zachwycałem, ale generalnie Giant Days jako taka historia, która tutaj skrót myślowy, proszę mnie tam w komentarzach nie ułożyć za to, spodziewałem się babskiego komiksu, w sensie takim właśnie skierowanym Troszeczkę bardziej do, do żeńskiej części czytelni, czytelników, czytelniczek niż, niż właśnie do takich odbiorców w moim stylu, gdzie tam wiesz, generalnie chodzi o to, że lubię fajne historie, ale jak się tam od czasu do czasu postrzelają i potłuczą po ryjach, to jest nawet fajniej. W Giant Days tego nie ma. Pierwszy to e, królowe dramy. Był dla mnie takim mega pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ okazało się, że komiks o trzech studentkach, które po prostu przeżywają przygody związane ze swoim życiem całkowicie prywatnym. Tam nie ma jakiejś większej intrygi, nie ma ukrytych skarbów, nie ma wypraw w kosmos, ani nic z tych rzeczy. No po prostu mamy zwykłe życie ukazane w takim krzywym zwierciadle troszeczkę. Bardzo mi się ten komiks podobał. Więc z przyjemnością sięgam sobie po tą drugi. i. A w o... odcinku 44 o łupach z Łodzi rozmawialiśmy o Giant Days. Okej, okay, fajnie. E, dziękuję za tę informację. No więc generalnie sięgając po tą e, drugi spodziewałem się, że dostanę więcej, mocniej, lepiej i muszę powiedzieć, że dostałem więcej, mocniej i lepiej. To jest dla mnie takie za zaskakujące, ponieważ e, twórcy komiksu mm, Troszeczkę wydawało mi się, że już w pierwszym tomie tak pokazali te najmocniejsze, najmocniejsze armaty, które, które mieli jako pomysł na, na tą serię i będą po prostu kontynuować to, co rozpoczęto w, w tomie pierwszym. Natomiast okazuje się, że można w zeszytach od 5 do 8, ponieważ Giant Days jest komiksem wydawanym w oryginale przez Boom Studios, a Boom Studios wydaje tomy zbiorcze, mające najczęściej po cztery zeszyty, więc są takie stosunkowo cienkie, jeśli chodzi o objętość. No I okazuje się, że w zeszytach 5-8 można poszczególne wątki jeszcze bardziej rozwinąć, jeszcze bardziej zakręcić w taki pozytywny sposób. Poszczególne bohaterki całkiem fajnie się rozwijają. No i właśnie okazuje się, że Drugi tom, Giant Days, który ma podtytuł Obudźcie mnie, jak będzie po wszystkim, i to powinno być moje życiowe motto w ostatnich tygodniach. No, okazuje się, że ta historia jest jeszcze bardziej zajmująca, jeszcze bardziej jesteśmy zainteresowani tym, co się dzieje z głównymi bohaterkami. Jest tutaj parę naprawdę świetnych scen, jak chociażby w, już w pierwszym zeszycie jest taka impreza, na której pojawiają się główne bohaterki. Jest tutaj kilka naprawdę zaskakujących, takich zabawnych, wesołych, troszeczkę smutnych też, też scen. No tutaj Giant Days jest całą taką paletą uczuć, jeśli chodzi o, o poszczególne sekwencje. Bardzo mi się podoba ten, ten komiks pod kątem gra, fabularnym i to muszę powiedzieć, że w stosunku do pierwszego tomu jest zdecydowanie na plus. Natomiast troszeczkę na minus jednak zaliczę warstwę graficzną, gdyż od zeszytu siódmego zmienia się rysownik. Liset Rayman, która jest rewelacyjną rysowniczką i, i już za nią tęsknię, zastępuje Max Sarin i fajne takie kreskówkowe, ciekawie na, na pokolorowane rysunki zostały zastąpione przez coś co udaje, styl Lisy Freeman, ale jest strasznie sztuczne i to, to mi się niestety nie podoba. E, ta, te przejście graficzne jest, no jest dla mnie dość mocne i takie zaliczyłbym je niestety e, na minus, ale z tego co mi wiadomo w kolejnych tomach e, Lisa Freeman powraca jej mm, Cieszę się z tego bardzo mocno No Max Sarin jakoś szczególnie mocno mnie nie zachwycił więc jeżeli chodzi o warstwę scenariuszową no to w stosunku do pierwszego tomu jest duży plus natomiast jeśli chodzi o warstwę rysunkową to jednak jest mm, i plus i minus bo plus na pewno za to co robi pani Treyman i minus za Maxa Sarina. Ale generalnie wciąż jest to zaskakująco fajna historia i, i zdecydowanie polecam nie tylko Paniom, które nas słuchają, o ile gdzieś tam w ogóle jakieś są. są Po statystykach są. Okay, no w mniejszości, ale są. To bardzo dobrze, ale też powiem wam, panowie, że dajcie szansę, Giant Days. Być może, być może całkiem fa fajny komiks od odkryjecie. Dobry komiks to dobry komiks mhm. i tyle. Nieważne do kogo jest adresowany. Dokładnie. Dzielimy komiksy na dobre i niedobre. Dokładnie tak. I co, jeszcze powiemy sobie o drugim tobie, ale to wynik będzie dość Znany, jak podamy tytuł, a Hellboy, tom drugi i tutaj mamy spętaną trumnę, mhm. właściwie dwa tomy spętanej trumny wcześniejsze oraz prawą rękę zniszczenia. Wydane po raz kolejny w pięknej, palcującej się jak diabli okładce. Jest dobrze. Dokładnie tak. Ja tutaj sen sentymenciki i wspomnienia mi się zaraz budzą, ponieważ prawa ręka zniszczenia jest pierwszym moim Hellboyem. Mhm dopiero potem przeczytałem oba tomy Spętanej Trumny, a dopiero potem te dwa pierwsze tomy, więc ja mogę powiedzieć, że dla mnie kolejność czytania Hellboya to było 4-3-2-1 albo 4-3-1-2, nie pamiętam dokładnie, więc ale siadło. I dla mnie, będąc w klimatach tematu głównego, porównanie pierwszego tomu z drugim tomem to jest nie tyle, bym powiedział, że Tom, ten tom jest lepszy czy gorszy, powiedziałbym przede wszystkim, że jest inny. Ponieważ mhm. tom pierwszy prezentuje dłuższe historie, dwie takie dłuższe historie, natomiast tutaj mamy od początku do końca takie krótsze opowieści os osadzone w uniwersum Helbojowym, które bardzo mocno rozwijają poszczególne postacie. Pewne wątki faktycznie się posuwają do przodu, jak na przykład e, Lis czy, czy Rogera, Homunculusa. No ale to jest zupełnie inny inny typ opowieści. Jak najbardziej jest to inny typ, ale te to właśnie się... pojedyncze historie, jak doskonale wiecie, bo powtarzam to co, co jakiś czas, uh, uwielbiam historie, które się zamykają w jednym zeszycie i są kompletne i dlatego tak dobrze się zawsze bawiłem przy, przy spętanej Właściwie przy spędanych trumnach, można powiedzieć. I no, oprócz tego, że klimat jest dla mnie cudowny, bo folklor połączony z jakimś jeszcze większym okultyzmem, czy czymś, e, świetnie się dla mnie sprawdza. Mhm. i Prawa ręka zniszczenia też jest tomem z opowieściami, bo sam, sama prawa ręka zniszczenia w sumie to jest zabawne. To jest chyba 8 stron. Jakoś tak. Więc to nawet nie jest najdłuższa opowieść w tym, w tym tomie, ale no... Jedna z najważniejszych, zdecydowanie. No i same tytuły już. Jak tytuł jest dobry, to cała reszta też nie ma specjalnie wyjściarza. pełna zła e, jest bardzo fajną historią, kończącą zresztą e, ten tom. E, Prawie Kolos też się tutaj pojawia. Też bardzo dobra e, historia. No, plusem e, Helboja e, dla mnie zawsze było to, że mm, trzymał poziom że nie miał e, ciśnięcia, że Mike, musisz wydawać co miesiąc jeden zeszyt, inaczej zabijemy cię rodzinę. E, tylko był pomysł i był realizowany i przez tyle lat to się sprawdzało. To mi się bardzo zawsze podobało. Mhm. Dlatego chyba każdy tom herboja, który będzie, idzie do przodu tak naprawdę. A jeśli chodzi o liczbę historii, które są tutaj zawarte, to macie placuszki, naturę bestii, król wolt, wisielec, żelazne buty, baba jaga, głowy, żegnaj panie tot, warchołak, gwiazdka w zaświatach, spętana trumna, wilki ze świętego Augusta, prawie kolos, prawa ręka zniszczenia, no i wspomniana szkatułka pełna zła. Placuszki wciąż są rewelacyjną historią. Ale co do tego wydania, to bardzo mi się podoba to, przejdę trochę od dupy strony, że tak to mówię, w dodatkach do tego tomu dowiedziałem się, bo nie wiedziałem o tym wcześniej, że w placuszkach pierwszy raz pojawia się piekło. Mhm. I faktycznie dopiero jak przeczytałem to w dodatkach to mówię to faktycznie przecież piekło samo w sobie pojawia się co prawda na dwóch kadrach ale ale, ale się i, ale pierwszy raz właśnie w placuszkach czyli w takiej krótkiej mega mega zabawnej historyjce no, która jest po prostu cudowna pomimo pomimo tego jak, jak wiele lat ma już na karku. no i to jest taki taka dwustroni, dwustronicowy wstęp do, do dania głównego i to te kolejne historie są no cały czas są świetne jak mm -hmm. dla mnie. Są, są lepsze, są gorsze, ale nawet te gorsze i tak są jak dla mnie na, na naprawdę, naprawdę <laughs> wysokim poziomie, że niektórzy by chcieli mm -hmm. napisać taką historię jak słabszy miniola w tym tomie. Dokładnie. Słabszy miniola często jest właśnie sufitem dla, dla wielu mm -hmm dla wielu twórców. Bardzo się cieszę też z dodatków, które tutaj są, bo mamy posłowie, mamy bardzo fajne notatki właśnie, które dużo jakby odblokowują smaczków w tych historiach, które się pojawiają. Parę zdań tak naprawdę do, do, do, każdej, do każdej historii. No i mamy szkicownik, na który Zawsze jest e, dobrze popatrzeć, zwłaszcza, że co jakiś czas są do niego komentarze, które, które też takie, dużo tłumaczą. Bardzo mi się podobają to, jak cztery są te komentarze. Tak, tak. No, ty... Coś tam narysowałem sobie, nie pamiętam kiedy i po co, ale jest fajne, więc dorzucam. Czy, czy jakieś e, projekty, e, okładki do serii, która się nigdy nie ukazała, ten e, Hellboy Dark and Terrible? Bar bardzo fajna rzecz. No, jeśli lubicie Hellboya. Warto brać, Dokładnie. znaczy wiadomo jeśli macie, jeśli macie już poprzednie wydania, to je, jeśli chcecie, bo to jest bardzo ładnie wydane i będzie m, prezentuje się godnie. Mhm. Pomimo tego jak łatwo można to opalcować, prawda? Tak, ale na półce tego nie widać. <grym> A, więc no warto. Mhm, to warto i najbardziej no, mnie cieszy jakby, znaczy no, mój portfel niespecjalnie, ale bardzo mnie cieszy regularność wydawania tej serii. Tak, Hellboyowi się udało. Helbojowi się udało, BBP. BBPO B B BPO ma, ma poślizg z tego, co zostało niedawno y, ogłoszone, ale i tak y, cieszy fakt, że... Ale BBPO jest turbocegłą, nie? Tak, tak. Plaga żab będzie, będzie godnie się prezentować na, na półce, jeśli... Przesunęli Plaga żab? Słysunęli. Tak, tak, nie słyszałeś? Plaga żab miała się ukazać... W marcu. Te teraz w środę, M minioną bodajże albo albo w następną 28. miała się ukazać 28 marca niestety z przyczyn niezależnych została przesunięta na jeszcze nieokreślony termin ale będzie to mam, już ważniejsze mam, no, mam nadzieję że będzie przynajmniej więc no y, cieszę się że nie zamówiłem sobie tego komiksu na, na gildi czy gdzieś tam ponieważ przyblokowałoby mi to wysyłkę <grym> natomiast kiedy, kiedy tylko się plaga żabu każe to z pewnością na będę dokładnie więc, co? A na co Więc tak. czekasz w kwietniu swoją drogą. Oj, ojej, oj ojej, ojej, oj, ojej, oj. e, No, jest w kwietniu dużo rzeczy, na które czekam. Muszę sobie przypomnieć, co kiedy wychodzi tak na dobrą sprawę, ponieważ. E, w kwietniu wychodzą też buty do wspierania trębacza i myślę, że możemy powiedzieć, że wydanie najnowszego Tomu Wilka będzie szansą na debiut tego komiksu na łamach naszego podcastu. Tak, tak, z szansą, no to jest raczej pewne. E, kwiecień, no z samego Egmontu, co tutaj widzę, Hal Jordan, tom drugi, e, Catwoman z DC Deluxe, Towarzysze Zmierzchu z Plansz Europy, e, Transmetropolitan, Swamp Thing, Punisher Max, tom czwarty, więc no jest, te, jest tego dużo z samego Egmontu, więc dajmy spokój. Natomiast jeszcze w klimatach helbojowych, e, pierwszy tom, a drugi tom nie, nie powiemy chyba który jest lepszy, a który jest gorszy, bo to porównywanie dwóch kompletnie różnych e, stylistycznie tomów e, chyba mija się z celem. Jedni bardziej będą lubieli krótkie formy, jedni bardziej polubią dłuższe formy, więc to tak. Przy Helboju akurat wszystkie się, wszystkie się dobrze sprawdzają. Masz te takie Wielkie e, historie, które bardzo dużo wnoszą do, do uniwersum, ale masz też piękne zbiory krótkich historii, dzięki którym to uniwersum żyje. Że nie masz tylko wielkich wydarzeń, które zmieniły bieg czasów, Herboja i coś tam, coś tam, e, tylko masz właśnie coś, co buduje całe, całe miniola e, Ta znajomość, mitów z różnych stron świata, wplatanie w to właśnie czerwonego mhm. sprawia, że to jest taka kompletna seria. Że. No chyba miniola wersja jest moim ulubionym komiksowym światem, bo na takim poziomie skomplikowania, no, znaczy Marvel jest super skomplikowany, ale mhm. Ostatnio mam wrażenie, że i Marvel, i DC są bardziej skomplikowane na zasadzie, kto teraz żyje, a kto teraz nie żyje. Natomiast Mignola Vers i to, co tworzy się w 2000 AD, to, to są takie rozwinięte uniwersa. Moim zdaniem. Okej. Okay. Myślałem, że jeszcze dorzucisz walianta do tego. Chyba musiałbym go jeszcze lepiej poznać, wiesz? Aha. Bo. A, Shadowman miał wyjść. Eee. <śmiech> Dobrze to ja może przejdę do kolejnego drugiego tomu i znowu non stop komiks i znowu pani pani w, ro, w, Pania. Roli, pa, panie w roli głównej czyli Tanker tą drugi i o tomie pierwszym akurat nie wspominaliśmy w podcaście tylko tak gdzieś prawdopodobnie zostało luźnie zaznaczone że przeczytałem i było spoko no i Tanker tą drugi. Różnica w stosunku do tomu pierwszego jest taka, że tam pojawia się kolor w środku w, to, w, tomie, w tomie drugim i e, właśnie wchodzimy już w ten moment e, tworzenia e, historii Stanger, w których właśnie Hewlett i Martin zaczęli troszkę mocniej eksperymentować. Chodzi mi tutaj o to, że o ile w drugim tomie mamy łącznie 17 opowieści zebranych e, takich m, krótszych form, z główną bohaterką i jej towarzyszem, kangurem Bugą i paroma innymi postaciami które się tam przewijają tylko że w pierwszym tomie też było na świe opowieści i one wszystkie były takimi swoistymi stand-alone stand natomiast tutaj w tomie drugim też pojawia się parę opowieści, które są część pierwsza, część druga, część trzecia taka serializacja o. Zaczyna się to wszystko od pojedynczej historii, gdzie e, tanger budzi się w miejscu, które się nazywa czubkowo. Jest to miejsce, które ma ją wyleczyć z jej dewiacyjnych zachowań. E, później pojawiają się, e, pojawia się kolejne historie, na przykład o. Um, o wagacjach w Wielkiej Brytanii, gdzie Tangier i Buga pojawiają się u dziadków głównej bohaterki. Okazuje się, że jedno z tych dziadków jest już na, na skraju życia i Tangier rusza w magiczną wyprawę do, do źródeł młodości. Tam, tam się dzieje naprawdę dużo rzeczy. Są też takie krótsze historiki, typu wyprawa na plażę i całość. Całość y, też jest podobna do Hellboya pod tym kątem, że właśnie tak troszeczkę trudno mi, mi porównywać oba tomy, ponieważ są one bardzo od siebie różne pod, pod wieloma względami. Podoba mi się w tomie drugim to, że autorzy, czyli Hewlett i Martin, znacznie bardziej zaczęli eksperymentować z formą. Nie tylko mamy tutaj takie historie, które były w pierwszym tomie, czyli tank, ger, kontra coś tam, łup, łup, łup, strzały z czołgu, strzelaniny, ciachanie, flak i krew i, i przechodzimy dalej tylko też właśnie pojawia się taka zabawa formą, bardzo mi się na przykład podobała historia, w której główna bohaterka została wykopana ze swojego komiksu i musiała zająć się pracą uczciwą i właśnie ta taka, jakby to powiedzieć me metafizyczność tego komiksu ba bardzo fajna zabawa formą, momentami momentami tom drugi nie jest łatwy w odbiorze ponieważ na szczęście na samym końcu komiksu jest strona z przypisami co do rzeczy, które pojawiają się w dialogach, ponieważ Hewlett i Martin bardzo dużo odwoływali się do rzeczy, które wówczas w Wielkiej Brytanii siedziały i no, no, no wiecie, no te dowcipy są bardzo ciężkie do przełożenia i dlatego cieszę się, że na samym końcu komiksu właśnie są takie przypiski, które wyjaśniają o kim mowa, w jakim kontekście. Nie jest to może jakoś mega rozbudowane wyjaśnienie poszczególnych, poszczególnych żartów, ale przynajmniej można złapać jakiś tam kontekst. Jest tego strasznie dużo, ponieważ z tego co pamiętam, chyba, chyba z 60 tych przepisów pojawia się na, cały, na, na całym komiksie, więc, więc jest tego naprawdę dużo. Ale to co bardzo cenię w drugim tomie Tank Girl i to co sprawia, że oceniam go troszeczkę wyżej niż, niż jedynkę, więc tutaj dobra, jednak powiem, że ten tom drugi mi się podoba bardziej od, od jedynki to jest to, że właśnie jest bardziej eksperymentalny jest, jest mniej przewidywalny bo przy pierwszym tomie Tank Girl miałem takie poczucie, że po prostu dostałem brytyjs brytyjską żeńską lobo, natomiast w tomie drugim faktycznie widać, że ta postać jest, ma znacznie głębszy pomysł na siebie znacznie bardziej skomplikowany charakter i generalnie te 120 stron 120 stron lektury minęło mi bardzo szybko, tutaj duży, duży szacunek dla osób, którzy, które przygotowują tłumaczenie i, i skład komiksu tutaj sobie pozwoliłem sprawdzić, Marceli Szpak tłumaczy, więc no, tutaj nie, nie, ma, nie, ma absolutnie, nie ma absolutnie podstaw do obawiania się tego, że coś pójdzie nie tak, zarówno twórcy da, dali, dali radę w drugim tomie, jak i wydawnictwo też fajnie przygotowało ten komiks i dla mnie dwójka Tank Girl jest troszeczkę lepsza od jedynki ale wciąż muszę powiedzieć uczciwie, że spodziewałem się czegoś więcej że po Takim poziomie hypowania wokół tego, wokół tego komiksu? No, spodziewałem się po prostu czegoś, co wyrwie mnie z butów i postawi obok, a jak dotąd jeszcze to nie nastąpiło. Jednocześnie nie jest to tytuł, z którego mam zamiar rezygnować, czy, czy coś w ten deseń. Bawię się dobrze, jest fajnie. I drugi tom polecam, nawet troszeczkę bardziej niż, niż pierwszy. No to super. Czy masz jeszcze jakiś ewentualnie drugi tom? Nie. A ja tylko tak chciałbym powiedzieć, bo jeszcze nie skończyłem lektury, więc tylko dlatego ten tom się nie załapał jakoś bardziej kompleksowo do dzisiejszego odcinku. Mhm. Nieśmiertelny Iron Fist, tom drugi od Muchy. Okay. Jestem w połowie i uważam, że już jest dużo lepiej niż jedynka, a jedynka już była całkiem fajnym komiksem, więc uhuhu. mam nadzieję, że druga połowa tomu będzie równie udana. No to super. Więc... Iron Fist, bardzo fajna postać, dobrze, że są z nim komiksy w Polsce. Tak, i fajne komiksy, bo. Tak, bo seriali nie mam. <śmiech> nie, nie, nie, i nigdy nie było. No to co? No to yy, podsumowując, można powiedzieć, że te rzeczy, które o których dzisiaj wspomnieliśmy, Dały jak, radę. jako drugie tomy się, się bronią. A czy tak na szybko wymyśliłbyś teraz coś, co czytałeś niedawno jako drugi tom i się nie sprawdziło w stosunku do jedynki? Mm, ten Detective Comics to nie był niedawno, o którym <głos> wspominałem, bo to jednak trochę cza czasu minęło. O... Przeczytałem sobie jeszcze raz Outcasta i jednak zrezygnowałem z serii. Aha, jednak. Bo, no nie, coś, coś, tam nie coś tam nie zagrało. Mhm, nie, nie czujesz blusa. Okay. A, a Ja właśnie chciałem powiedzieć o Detective Comics, ale o tym odrodzeniowym Detective Comics, gdzie y, pierwszy tom mega chwalonej serii był OK, drugi tom mega chwalonej serii jest. O. O. <grym> Musimy jakoś graficznie zapisać, bo będziemy <grym> wystawiać jako ocenę. Tak, to, to je, je, dla mnie jedynym plusem drugiego tomu Detective Comics jest to, że jest tam Batwoman. W sumie koniec plusów no to, tutaj, więc, to więc jest świetna czuję postać się, czuję się mocno rozczarowany myślę czy coś było z drugich tomów co mnie rozczarowało ostatnio co czytałem ostatnio czytałem Omnibus Grendela i, i mnie nie rozczarował Okej. Okay. to co fajnie ale Omnibus Grendela gdyby cię rozczarował to ja byłbym rozczarowany bo nie, nie dziwię się więc, mieliśmy kiedyś powiedzieć o Grendelu jeszcze może będzie okazja. Może, może w czerwcu. Może w czerwcu. Czerwiec może... to jest taki dobry miesiąc, żeby powiedzieć coś o Grendelu. Tak, z jakiegoś powodu na pewno jest to dobry <grym> miesiąc, żeby coś powiedzieć o Grendelu. Na pewno natomiast... lepszy niż marzec. Natomiast w, chwili... już nie Obe... opcji. natomiast w chwili obecnej już będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Tak, dzięki w... za słuchanie nas. Dokładnie i do usłyszenia następnym razem. Nie, nie obiecamy, że to będzie za dwa tygodnie, ponieważ może gdzieś tam po drodze się znaczy, Za dwa tygodnie będzie na pewno kolejny kanoniczny odcinek Kadr Ci w Oko 58. 8? Natomiast może pomiędzy coś, pewnie jakaś surówka się trafi, bo powinna. Mhm. I może jakiś e, special unlimited edition. special Kadr Ci w Okno Pozdrofilu. E, może coś się uda ogarnąć. Okay. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.